Pytanie o samopoczucie. Tak, zapytasz o samopoczucie. Wie geht es dir, Paul? Jak się masz, Paul? A tak odpowiesz. Danke. Mir geht es gut. Dziękuję. Mam się dobrze. Ganz gut. Danke. Całkiem dobrze. Dziękuję. Und dir? A ty? Tak zapytasz o samopoczucie innych osób. Wie geht es deinen Eltern? Jak miewają się twoi rodzice? Und wie geht es deinem bruder Tomek? A jak miewa się twój brat Tomek? A tak odpowiesz. Mein Eltern geht es gut. Moi rodzice mają się dobrze. Im geht es auch gut. On także miewa się dobrze.